Witam, Król Krzysztof dla Superfakty EU 2 marca 2010 roku. Przeglądając samego rana, ciekawe artykuły w internecie trafiłem na stronę kapitalizm.republika.pl gdzie w podsumowaniu tygodnia, właśnie właściwie komentarz tygodnia jest aktualnie taki temat. Na złodziejach Czapka autorem jest Paweł Stromberek. Pozwolę sobie go zacytować, gdyż wyraźnie pokazuje on, jaka jest tendencja europejska i do czego mniej więcej elity dążą. Cytuję. Państwo, którego jednaczalnych zadań powinna być ochrona wolności i własności obywateli, coraz bardziej przeistacza się w tych obywateli gnębiciela. Żeby daleko nie szukać, warto toczyć opisanych niedawno w prasie kilka przykładów. Jak czytamy w Dzienniku, w Gazecie Prawnej, Berlin jest autorem najbardziej upłacalnej transakcji ostatnich miesięcy. Pod koniec stycznia rząd Anglii Merkel Zdecydował się wydać 2,5 miliona euro na opłacenie anonimowego informatora wewnątrz jednego z największych szwajcarskich banków. W zamian niemieckie służby podatkowe otrzymały na tacy dane około pół tysiąca nieuczciwych obywateli Republiki Federalnej Niemiec, którzy unikali płacenia podatków, wprowadzając swoje pieniądze do Alpejskiej Republiki. A co słychać we Francji? Francuski prezydent postanowił uderzyć po kieszeni przede wszystkim tych, którzy ukrywają swoje pieniądze przed fiskusem w egzotycznych, pozaeuropejskich krajach. Równo za tydzień Paryż na przykład, z 15% do 50% opodatkowanie zysków kapitałowych przekazywanych przez francuskich obywateli czy firmy na konta w krajach znajdujących się na przygotowanej przez rząd tzw. czarnej liście. Opublikowany tydzień temu wykaz najbardziej irytujących Paryż rajów podatkowych składa się z 18 krajów, m.in. Kostaryki, Panamy, Granady, Wyspy Kuka czy Filipin. Czytamy w gazecie. Wielka Brytania też ściga oszustów. Laburzystowski rząd Gordona Brauna liczy z kolei, że najskuteczniejsze będzie wzięcie pod lupę najlepiej zarabiających przedstawicieli wolnych zawodów. Do końca marca szansy dobrowolnego zadeklarowania swoich ukrytych dochodów mogą skorzystać lekarze. Holandia. Jeśli ktoś jest objęty amnestią grupy, nie skorzysta z szansy i zostanie przyłapany, grozi mu zwrot trzykrotnej sumy, na którą spróbował oszukać państwa. Włochy. Rząd Silvio Berlusconiego, prowadzący od września akcję zwaną podatkowa tarcza, sprawdza finanse osób, których numery tablic rejestracyjnych włoska policja spisała przy przekraczaniu granicy ze Szwajcarią. Ale to nie koniec. Także stojąca na skraju bankructwa Grecja znalazła sposób na złodziei. Od stycznia 2011 roku wszelkie transakcje powyżej 1500 euro mają się odbywać tylko drogą elektroniczną. Greccy obywatele muszą też poinformować władze o wszystkich swoich zagranicznych kontach. Jeżeli tego nie zrobią, ich majątek zostanie może zostać skonfiskowany. Grecy powinni też umieć udokumentować wszystkie swoje wydatki. Bo fisków straszy, że będzie drobiazgowo sprawdzał, czy ktoś nie konsumuje więcej niż oficjalnie zarabia. Pięknie, nieprawdaż? Zewsząd słychać tylko o złodziejach i oszustach, którzy unikają płat podatków i okradają państwa. Pytanie. Czy ktoś wreszcie postawi kiedykolwiek przed jakimkolwiek trybunałem tych wszystkich decydentów, którzy podejmują decyzje i uchwalają ustawy doprowadzające ludzi do zubożenia, którzy zadłużają państwa, a potem każą za to płacić zwykłym obywatelom? Czy kiedyś to się wreszcie stanie? Paweł Sztąberek czytał Krzysztof Król dla Superfakty EU.